Witam serdecznie w kolejnym odcinku kombinatu ponownie na pokładzie Serenity Ostatnim razem trochę zawiodły komputery pokładowe przez co No cóż, musiałem praktycznie trzy razy nagrywać i montować cały materiał Mam nadzieję, że dzisiaj sytuacja ta się nie powtórzy O masz hmm. Kylie? Hmm... Sekunda? Okej. Okay. No dobra. Teraz już chyba wszystko gra. A teraz tak zupełnie poważnie. Ostatnim razem naprawdę zjadło mi cały materiał i musiałem wszystko robić trzy razy co niestety odbiło się na jakości nagrania, za co przepraszam. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. A dzisiaj skupię się na komiksach. Na komiksach, które wpasowują się, lub też poszerzają uniwersum stworzone przez Jossa Widona w serialu Firefly i w filmie Serenity. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nam nie przeszkodzi. Co prawda może być słychać jakieś krzyki w tle, bo dosłownie za ścianą odbywa się mała impreza, ale... Cóż, jeżeli będzie coś słychać, to trudno, przepraszam za to, jak mówił Godaj, podcast to nie jest audycja radiowa, więc jakoś to przeżyjemy. A teraz nie zlekajmy dłużej, tylko zaczynajmy. Chciałbym dziś porozmawiać o trzech miniseriach oraz kilku mniejszych tworach komiksowych. Wszystkie te komiksy ukazały się w Stanach nakładem wydawnictwa Dark Horse Comics i o ile mi wiadomo, to na razie niestety nie ma żadnych planów wydania tych komiksów w Polsce. Ale oczywiście można sobie ściągnąć ze stanu wydania angielskie. Z tego co wiem, na pewno są dostępne w sklepie Multiwersum. Chronologicznie pierwszą miniserią w uniwersum Widona było Serenity – Those Left Behind z 2005 roku. Polski tytuł roboczy tej serii to Serenity Porzuceni. Przy pisaniu scenariusza współpracował Brett Matthews, ilustratorem był Will Conrad, a kolorystką Laura Martin. Seria składa się z trzech zeszytów i jest łącznikiem pomiędzy filmem a serialem. Czy też pomiędzy serialem a filmem. Ogólnie całość czyta się no, w mgnieniu oka. Znajdziemy tutaj dokładnie to, co tak bardzo fani serialu i filmu polubili w serialu i filmie, Czyli po pierwsze klimat, bardzo specyficzny klimat, a po drugie bohaterów. Tutaj Walsh nadal jest tak beztrosko zabawny i musi zawsze ratować tyłek naszym bohaterom. Kylie nadal broni dobrego imienia Serenity. Mal nadal sobie nie radzi z Inarą i z nieuczciwymi zleceniodawcami. Zoe nadal stara się łączyć to bycie żoną Łosza z jednoczesnym kopaniem tyłków złoczyńców i wykonywaniem rozkazów Mala. Rivek nadal ma swoje schizy i mówi zagadkami. Simon nadal gada głupoty w obecności Kylie, a Jane. Jane! The man they call Jane! Jane nadal myśli tylko o pieniądzach i seksie. I Jane? Jane jest bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o ten komiks i także kolejne, dlatego że to wokół niego skupia się 90% dowcipów i wszystkie wypadają po prostu doskonale. I jak już mówiłem, komiks utrzymany jest w klimatach serialu. Widać to no, w samym tym, jak prowadzona jest akcja. Dałbym sobie rękę uciąć, że Wheaton po prostu wziął swoje pomysły na kolejne epizody Firefly, na kolejne sezony, które niestety nigdy nie powstaną, i przelał je na karty komiksu. Fabuła tego komiksu prezentuje się następująco. Wszystko zaczyna się od nieudanego zlecenia. Zleceniodawca po raz kolejny wykiwał Mala, przez to załoga wpada w kłopoty, ale wychodzą z tego cało. Przy czym oczywiście okazuje się, że to nie jest happy end, bo tak naprawdę wpadają z deszczu potrynne i wpadają w jeszcze większe kłopoty. I co ważne, nie chcę właśnie zdradzać za wiele, ale w tym komiksie Widon wyjaśnia wiele wątków z filmu i z serialu. Między innymi, jeżeli chodzi o te wątki, to dowiadujemy się chociażby dlaczego na początku filmu pasterz Shepard i Inara nie znajdują się na statku. Poza tym pojawiają się różne znane twarze w tym komiksie. Między innymi po pierwsze ci, którzy chodzą dwójkami z niebieskimi rękami oraz Agent, który w filmie Serenity poluje na river. Dowiadujemy się, co stało się z tymi pierwszymi i jak ten drugi dostał zlecenie. Poza tym pojawiają się znani zleceniodawcy Spexefony, czyli Badger oraz Fanty i Mingo. Ci dwaj to bliźniacy, których znamy właśnie między innymi z filmu. Pojawia się także agent Lawrence Dobson. To spora niespodzianka. To agent, który pojawił się w pilocie serialu. Ten, który zabrał się razem z Pasterzem, Simonem i River na statek Serenity. Komiks sprzedał się w bardzo dużym nakładzie, 85 tysięcy kopii, tak przynajmniej podaje wydawca, i ten sukces sprawił, że Whedon zapowiedział na Comic w 2006 roku kolejną miniserię. Ukazała się ona w roku 2008 i składała się także z trzech zeszytów, a jej tytuł to Serenity Better Days czyli po polsku Serenity, lepsze dni. Twórcami scenariusza ponownie są Joss Whedon i Brett Matthews. Ilustrację stworzył ponownie Will Conrad. Zmienił się natomiast kolorysta. Lauren Martin zastąpił, lub też nie wiem, zastąpiła Michelle Metzen. Tym razem fabuła rozgrywa się przed wydarzeniami z pierwszego komiksu i skupia się na tym, że bohaterowie... Zostali milionerami. Przy czym wiadomo, stan ten nie trwa długo, a poza tym wielkie pieniądze ściągają na bohaterów jeszcze większe kłopoty. Tak w skrócie co do fabuły, to bohaterowie pod pozorem napadu na galerię sztuki kradną drona bojowego. I to kradną go w czasie jego prezentacji. Następnie jako ci bogacze mają dwóch przeciwników. Po pierwsze twórca drona zamierza się zemścić za utratę drona, pieniędzy, Renomy, a po drugie, jeden dość uparty agent sojuszu podejrzewa, że Mal jest diabłem pyłowym. Jest to zupełnie nowy wątek. Diabły pyłowe, w oryginale Dust Devils, to członkowie brunatnych, którzy trudnili się czymś rodzajem terroryzmu. To znaczy, małymi grupkami sabotowali różne akcje sojuszu. Wiecie, wpadało 10 osób i zabijało setkę agentów sojuszu. Tak w skrócie. Tak więc nasza załoga ma dwóch dość poważnych przeciwników. Komiks ten nie jest gdzie tak ważny fabularnie jak Porzuceni. Nie nawiązuje tak bardzo do oryginału, do serialu i do filmu, ale to bardzo ciekawa historia w uniwersum i naprawdę bardzo przyjemnie się ją czyta. Co więcej, komiks ten zdobył uznanie nie tylko fanów, więc nie tylko sprzedał się dobrze, ale też zdobył uznanie środowiska. Otrzymał nagrodę GEM, przyznawaną przez Diamond Comic Distributors oraz został nominowany do nagrody Hugo za najlepszą powieść graficzną i zajął drugie miejsce, co jest naprawdę dużym osiągnięciem. W obu komiksach mamy tego samego rysownika i jego rysunki są dość realistyczne, wręcz czasami fotorealistyczne i bohaterowie ich wygląd wzorowany jest na wyglądzie aktorów grających w serialu. Tła są dosyć szczegółowe, jeżeli chodzi o kadry to nie ma tutaj żadnych uproszczeń, w sensie jest to typowy komiks, tak mamy zarówno ilustrację na całą stronę, paski, nachodzące na siebie kadry, wszystko. I całość prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. O ile komuś nie przeszkadza taka względnie fotorealistyczna kreska, to powinien być zadowolony. W 2008 roku zapowiedziano także kolejny komiks, The Shepherd's Tale, opowieść Szepera. I miał się składać z trzech zeszytów, jednak nagle słuch o nim zaginął. I to tak totalnie. Dopiero w 2010 roku komiks ukazał się jako powieść graficzna w biednym albumie i składał się tak naprawdę z masy flashbacków. Mam tutaj do czynienia z odwróconą chronologią. Całość rozpoczyna się w momencie, kiedy Szepek ginie. Jest to nawiązanie właśnie do sceny z filmu, w czasie której Sojusz atakuje planetę niebo i właśnie w czasie tego ataku Szepek zostaje postrzelony. Następnie cofamy się w przeszłość i poznajemy wcześniejsze losy Buka, a jak się okazuje być może powinienem powiedzieć Iwensa. Dowiadujemy się jak Bóg został kaznodzieją, w jakich okolicznościach posiadł wiedzę na temat sojuszu, w jakich okolicznościach nauczył się posługiwać bronią i walczyć. Poznajemy także kilka szczegółów z jego młodości, takiej wczesnej młodości. Całość czyta się o tyle przyjemnie, że wcześniej pasterz Bóg był totalną zagadką, tak, był czarną plamą i nie wiedzieliśmy o nim praktycznie nic. Teraz dowiadujemy się całkiem sporo i wprawdzie niektóre szczegóły jego fabuły, szczegóły jego życia są moim zdaniem ukazane trochę zbyt patetycznie, ale jednak chociażby dla wątku związanego z sojuszem warto przeczytać tę powieść. Za fabułem odpowiada tutaj za za rysunki Chris Samni i właśnie te rysunki już nie są tak bardzo fotorealistyczne są bardziej komiksowe że tak to ujmę ale wygląd postaci nadal bardzo mocno nawiązuje do tego znanego z serialu i filmów całość prezentuje się bardzo dobrze tła są szczegółowe jedynie to co mi się rzuciło w oczy to to że Twarze, o ile nie znajdują się w centrum kadru i nie mają wyrażać jakichś szczególnych emocji, zostały potraktowane trochę po macoszemu, ale mnie to nie przeszkadzało. W międzyczasie ukazały się jeszcze trzy małe komiksowe twory i tak właśnie w 2011 roku wydawca Dark Horse postanowił wydać rozszerzone, poszerzone wydanie Better Days. To wydanie lepszych dni zawierało dodatkowo jednego one-shota oraz dwie krótkie historie. Tą zeszytówką jest Float Out, po polsku do dechy i jej rysownikiem jest Patrick Reynolds, a za scenariusz wyjątkowo odpowiada komik Patton Oswald. Podobno widon poznał go na planie swojego serialu The Dollhouse. I właśnie Oswald zadeklarował, że chce napisać scenariusz do komiksu. Niestety o jego koleś jest komikiem, a komiks o Waszu nie jest za bardzo śmieszny. Weedon zaakceptował ten scenariusz, komiks się ukazał, ale moim zdaniem wyszło to dosyć słabo. Jest to komiks ku pamięci Łosza. Rozgrywa się już po akcji z filmu, więc po jego śmierci. I trzech gości opowiada o tym, w jaki sposób poznali Łosza. A poznali go jako właśnie po kolei, jako szurniętego, pozytywnie zakręconego gościa, jako świetnego pilota i jako dobrego przyjaciela. I wiecie, wprawdzie sam zamysł jest bardzo ciekawy. Ale po pierwsze brakuje tutaj jednak trochę tego humoru, a po drugie a niestety komiks jest za krótki. Jak na tak dużą ilość materiału to zaledwie tam kilkanaście stron. Bodajże, a mamy trzy historie i ciężko się w nie wczuć. Poza tym rysunki są trochę inne niż w poprzednich komiksach, chociaż to mnie nie przeszkadzało. To czego bym się przyczepił to kolorystyka. Nie wiem czy to sprawka właśnie Patryka Reynoldsa, czy kogoś innego. Ale użyto tutaj strasznie dużo takich zimnych barw. Całość jest szara, brudna, smutna. I ja rozumiem, że to wspomnienie po zmarłym, ale tu chodzi o łosza, tak? Tu chodzi o listek na wietrze, a nie o... No nie wiem, no. <ścoughs> to naprawdę nie pasuje tutaj i jak dla mnie to spory minus. Natomiast wspomniane wcześniej dwa mniejsze twory to odpowiednio komiks The Other Half, czyli druga połowa i drugi komiks Downtime, czyli Przestój. Scenariusz do drugiej połowy napisał Jim Kruger, rysownikiem był natomiast znany nam Will Conrad, a kolorystą został Julius Otta. Komiks ma zaledwie kilka stron i prezentuje głównie moce psychiczne River. Oraz kontrastuje to, co właśnie wie nasza koleżanka z dość prostolinijnym myśleniem Reynoldsa i jego intuicją. Całość jest zabawna, warstwa w jest w porządku. Przestój natomiast został stworzony przez Zaka Widona, za rysunki odpowiada Chris samni i komiks ukazał się pierwotnie na stronie wydawnictwa w ramach jakiejś tam inicjatywy wydawcy i to taki wycinek z życia załogi która w związku z zamiecią śnieżną musi przez jakiś czas pozostać na pewnej planecie. Komiks jest bardzo krótki, ale zabawny i pasujący do wizji Jossa. Powiem tylko, tyle, że... <gryw> Powiem tylko tyle, że Jane zaraża się chorobą weneryczną, a River wychodzi sobie na spacer i spotyka bałwanki. I cóż, no, sam mi ponownie odchodzi od fotorealizmu, twarze są mniej szczegółowe, uproszczone, ogólnie jest mniej szczegółów, sporo zabawy czernią i bielą, ale ogólnie wszystko jest ładne i fajne. W 2012 roku w ramach Free Comic Book Day ukazał się kolejny one-shoot. Serenity Firefly Class 3K64 – It's Never Easy Polskie robocze tłumaczenie to Serenity Firefly Klasy 3K64. Za scenariusz odpowiada ponownie za Quidon, a za rysunki Fabio Moon, więc mamy ponownie nowego rysownika. Jest to darmowy komiks, którego fabuła rozgrywa się już po wydarzeniach z filmu. Załoga Serenity przybywa na pewną planetę i większość bohaterów pędzi do miasta, by przejąć jakiś tam towar, a Mal zostaje na statku, by go pilnować i oczywiście tradycyjnie oszpakuje się w kłopoty i prawie traci życie. Jest to całkiem fajna opowiastka, technicznie już troszkę mniej mi odpowiadała, bo tym razem prawie w ogóle nie ma tutaj realizmu. Kreska Fabio Muna przypomina mi trochę rysunki polskich rysowników satyryków. Wiecie, takie trochę małpie twarze, zniekształcone ciała. I znaczy, ogólnie nie jest to straszne, ale po przejściu przez te poprzednie albumy z taką bardziej realistyczną grafiką troszkę się zdziwiłem i ten pierwszy szok sprawił jednak, że to trochę oczy. To tyle, jeżeli chodzi o komiksy wydane do tej pory, ale jak już wspominałem, sygnału nie da się zagłuszyć, sygnału nie da się zatrzymać, lecimy dalej. 29 stycznia 2014 roku na rynek powinien trafić pierwszy zeszyt kolejnej miniserii. Nazywać ma się ona Leaves on the Wind, czyli listek na wietrze. I zgodnie z tym, co podaje wydawca, opowiadać będzie o losach załogi już po wydarzeniach z filmu czyli Zoe jest w ciąży, River zastępuje Łosza na stanowisku pilota, a Sojusz jest wściekły na bohaterów poprzez bo ci ujawnili informację prawdę o Riversach. Seria ma się składać z sześciu zeszytów scenarzystą ma być Zakwidon a ilustratorem i rysownikiem znowu nowa osoba. Niestety nazwiska i imienia tej osoby nie jestem w stanie wymówić. I jak już wspominałem, większość tych komiksów można zakupić w sieci, między innymi za pośrednictwem sklepu Multiwersum. I to nie jest jakaś reklama, tylko po prostu sprawdzałem i wiem, że akurat tam są. Dostępne. Porzuceni, czyli pierwszy tom, o którym wspominałem, kosztują odpowiednio 10 i 18 dolarów za wydanie zbiorcze, w zależności od oprawy. W Serenity Lepsze Dni w miękkiej oprawie również kosztuje 10 dolarów, w twardej natomiast 20, a opowieść Sheparda dostępna jest tylko w twardej oprawie za 15 dolarów. Oczywiście te wydania w twardej oprawie zawierają także kilka różnych bonusów, alternatywne okładki i tym podobne rzeczy. Niestety Multiwersum na chwilę obecną nie posiada wydania poszerzonego lepszych dni tego z dodatkowymi trzema komiksami. Na zakończenie kilka takich bardzo subiektywnych odczuć po lekturze wszystkich komiksów. Ogólnie trzeba warto po nie sięgnąć? Myślę, że tak. Po pierwsze nawiązują do serialu i filmów w bardzo ciekawy sposób. Po drugie Rozwijają lub też kończą pewne wątki, które zostały porzucone wcześniej, z wiadomo jakich względów. I tutaj wiecie, z jednej strony, na przykład mamy opowieść Szepegna, która sprawia, że postać, która była dotychczas zagadką, staje się, znaczy staje się jakąś konkretną osobą z krew wielkości, o której wiemy już całkiem sporo. Ale są także różne inne wątki, które wyjaśniają komiksy, na przykład. Ci, którzy chodzą dwójkami, z niebieskimi rękami. Byłem święcie przekonany, że w filmie oni wynajęli agenta, który ma dopaść River. A tu się okazuje, że ten agent zastąpił ich, jak gdyby i przejął po nich zdecenie na to, by dopadli naszą geniuszkę. Kolejna taka sprawa to to, że całość fajnie się wpisuje w uniwersum i dodaje dodatkowe przygody. Prawdzie można by się bez tego obyć, ale jeżeli coś jest fajne, to chcemy tego więcej i więcej i więcej. I po któreś tam z kolei właśnie ten klimat i poczucie humoru jest to coś naprawdę wspaniałego. I tutaj największą rolę odgrywa bohater kantonu. Jane, the man they call Jane. Naprawdę Jane jest epicki, Jane jest wspaniały, Jane jest prześmieszny. I Jane nadal jest dupkiem. Jane gada o seksie i o pieniądzach chyba nawet częściej niż w filmie i w drugiej połowie serialu, ale to wszystko ma swój urok. Takie moje trzy ulubione sceny z Jane'em to po pierwsze scena, w której okazuje się, że zaradził się jakąś grzybicą czy czymś i to w okolicach intymnych. Druga sprawa, spowiedź. Jane, znaczy nie dosłownie, ale w pewnym sensie spowiada się naszemu kaznodziei. Scena jest przekomiczna. I trzecia scena, Zoe i Wash w lepszych dniach wędrują przez pustynię i szykują się na spotkanie z pewnym przeciwnikiem, nieważne z kim. I wiecie, dochodzi do małej takiej małżeńskiej kłótni, bo Łoszowi nie podoba się to, że Zoe znowu się naraża, a Zoe mówi mu, że przecież musi, że nie zostawi kapitana w potrzebie, a poza tym to do, sprawa dotyczy jej przeszłości, dlatego musi właśnie jak gdyby doprowadzić wszystko do końca. No i tak się kłócą, przekamarzają, aż w końcu znowu wyznają sobie miłość, znowu wszystko jest pięknie, patrzą sobie w oczy i w tym momencie gdzieś w tle ktoś mówi coś na zasadzie zamknąć się, morda! Zaraz zacznę ryczeć i jeszcze spudłuję! I okazuje się, że... że Jane siedzi gdzieś w tle i... znaczy kryje się w jakiejś jaskini i osłania naszych bohaterów i wzruszył się. Jeszcze scena ciągnie się dalej, i mu trochę ciśnie. No ogólnie są takie fajne smaczki i... Warto się z nimi zapoznać, warto sięgnąć po te komiksy, poznać te historie, pośmiać się, poznać nowe przygody bohaterów i czekać na kolejne komiksy do przyszłego roku. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Szczęśliwego lotu z dala od Rewersu w historii. Trzymajcie się i do usłyszenia. Can't stop the